Dzisiaj z kawiarni witajcie w specjalnym, bo ósmym odcinku programu 8 Gatek. Dzisiaj będzie o zdrowej kawie, niezdrowej soli oraz dniu liczby pi. Serdecznie zapraszam. Pociwugodna liczba pi. 3,141. Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe. 5,9,2, ponieważ nigdy się nie kończy. Tak właśnie brzmią pierwsze słowa wiersza Wisławy Szymborskiej. Liczba pi. Czytała Marta Drabek. Dziś piątek, 14 marca. Imieniny liczby pi. Liczba pi, czyli w zaokrągleniu 3,14, pierwszych miłośników znalazła w Stanach. Od paru lat powiększa się ich grono również w Polsce. Warto dodać, że jest to jedna z pierwszych liczb niewymiernych odkrytych przez człowieka. A jeśli już o odkrywcach mowa, dzisiaj obchodzimy również urodziny Alberta Einsteina. W USA z tej okazji piecze się paj, pie, czyli ciasteczka. U nas znajdziemy wiele doświadczeń, konkursów oraz wykładów na wielu uniwersytetach o ścisłych kierunkach nauczania. Czy twoja kawa jest zdrowa? Parzona, czyli kawa mielona, zalana wrzątkiem wydaje się być w porządku. Byłaby, gdybyśmy fusy wyciągali po chwili. W praktyce zostają one na dnie, aż do mycia naczyń. Powodem zbyt długiej ekstrakcji może być napój podrażniający żołądek i wątrobę. A co z kawami rozpuszczalnymi? Te z kolei mogą zawierać ochratoksyne A. Jest to produkowana przez pleśń, rakotwórcza substancja, która odkłada się w organizmie. Atakuje nerki, i układ odpornościowy. Więc jaką kawę pić? Najzdrowsza okazuje się ta z ekspresu. Krótki kontakt wody z kawą uniemożliwia wniknięcie szkodliwym substancjom do naszego napoju. Pamiętajmy tylko, żeby nie przekraczać dziennej dawki, czyli czterech filiżanek. Dziennie statystyczny Polak spożywa około 11 gram soli. Jest to wielokrotnie większa ilość od tej, którą potrzebuje nasz organizm. Jeżeli chorujesz na cukrzycę lub jesteś w grupie zagrożenia, musisz zwrócić uwagę na sól. Okazuje się, że nadmiar soli prowadzi m.in. do nadciśnienia. Maksymalna dawka, jakiej nie powinniśmy przekraczać, to 5 gram, czyli około łyżeczki tej przyprawy dziennie. W walce z przesoleniem i nadciśnieniem pomogą nam takie produkty jak banany, pomidory, fasole czy pomarańcze. Dziękuję Wam za dziś i do usłyszenia po weekendzie. A i pamiętajcie, że możecie do mnie pisać na 8gatekmaupa.gmail.com